Wszystko co my jest jasne i tajemnicze, książki, filmy, gry i komiks, klasyka i nowość, i i gnioty. Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota 15 lutego 2025 roku. Słuchacie właśnie 538 nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami EUA, czyli łódzki, łowca, anomalii Szymon Maściński. Witam Was i zapraszam na recenzję trzech gier Exit 8, PEXIT8 i The Cabin Factory. Kiedy ponad dekadę temu studio Kojima Productions wypuściło P.T., fani gamingowego horroru byli zachwyceni. Tak wszyscy byli zaskoczeni, ale pozytywnie zaskoczeni i mimo iż Konami zaorało Silent Hills i to zaorało je jednobelkowym pługiem zagonowym, no to P.T. mimo wszystko odcisnęło tak ogromne piętno na graczach, że nie trzeba było długo czekać na klony tej produkcji. Nie tylko na próby odtworzenia P.T. po zdjęciu demka tak, ze sklepu PlayStation chociażby, ale też na różnego rodzaju gry inspirowane. Co ciekawe, wiele tego typu projektów przez dekadę nie doczekało się realizacji, no bo to już dekada minęła, Ellison Road anulowano, Paranormal Tales, Luto, The Peterson Case, Aida, Exp, War Trauma, The Occultist, Haunted Bloodlines, i kilka innych tytułów. One nadal nie mają daty premiery Wiem, że nie wszystkie były zapowiadane na samym początku, gdy Pity było fenomenem, ale no, część z nich jest w takim limbo tak już od wielu, wielu lat. Z drugiej strony no, dostaliśmy tak, Locked Up, Visage, Madison, Hellseed, Infliction, Layers of Fear i kilka innych tytułów, więc to też nie jest tak, że nic nie skończyło się premierą sukcesem. Rok 2014 był istotny dla gamingowego horroru też z innego powodu, bo to są początki Fnafa. Ja osobiście nigdy nie rozumiałem fenomenu Five Nights at Freddy's i wprawdzie obejrzałem kilka gameplayów, by popatrzeć, jak streamerzy krzyczą na jumpscares. Zresztą to były zamierzchłe czasy, nie? gdy PewDiePie nam przechodził amnezję właśnie, FNAF, etc. i jeszcze nie skręcił w bardzo dziwne rejony, jeszcze był normalny. No, ja to oglądałem wprawdzie, ale jakoś do samej gry nigdy się nie przekonałem i gdy podjąłem jakąś tam próbę powrotu do FNAF-a po latach, to też raczej się od tego szybko odbiłem. No i być może zapytacie, dlaczego ja wspominam w tej audycji właśnie FNAF-a i PT. Otóż czynię to? Ponieważ oba te tytuły przyczyniły się moim zdaniem do powstania podgatunku, który określę mianem tropienia anomalii, czy też horrorowego spot the difference. W sieci, jeżeli chcecie znaleźć coś na ten temat, no to wystarczy wpisać anomaly horror i te gry... O tropieniu anomalii mogą przybierać różne formy. tak? Mogą być tytułami nastawionymi na kooperację, jak na przykład Demonologist czy fazmofobia. W fazmofobii nie grałem. Demonologist nawet miał mieć recenzję tutaj w Nekro, ale nie skończyliśmy jej z Mateuszem ze skocznym. Może kiedyś do tego tematu wrócimy? Te gry mogą też sadzać nas za kamerkami, tak jak FNAFy, jak na przykład w Imon Observation Duty, w Death Watch czy Silent Violence, I mogą wreszcie też być symulatorami chodzenia i wprowadzać typowe przestrzenie liminalne, jak przynajmniej w teorii wszystkie odmiany growych backdoors. Dziś na start omówię krótką, acz sympatyczną grę, która wyrosła właśnie z przestrzeni liminalnych, chociaż gdy one jeszcze były Trochę w powijakach i która spopularyzowała obserwowanie anomalii, jeżeli chodzi o gatunek gier, tak mechanikę w grach i mowa oczywiście o Exit 8. Kupiłem Exit 8 za 15 zł na drobnej promocji, normalnie gra kosztuje niewiele więcej, bo 18 PLN jest obecna na Steamie. I Exit 8 to gra jednoosobowego studia Kotake Create. Jest to pierwszy osobowy symulator chodzenia połączony z wyłapywaniem anomalii. Fabularnie, znaczy fabularnie, fabuła to wielkie słowo w kontekście tych tytułów. Ale jesteśmy uwięzieni w tunelu japońskiego metra prowadzącym do wyjścia. I my chcemy się z niego wydostać, szukamy ósmego wyjścia, ale oznaczenie na ścianie podaje numer 0. No trudno, no. idziemy przed siebie, tunel skręca w lewo, potem w prawo i znajdujemy się w takim podłużnym przejściu z sześcioma plakatami na lewej ścianie, trzema parami drzwi na prawej ścianie, mamy też kilka kamer ochrony, jakieś klatki wentylacyjne, od normalne przejście podziemne. Z naprzeciwka nadchodzi mężczyzna z aktówką w jednej dłoni i telefonem w drugiej, nosi koszulę eleganckie spodnie, mija nas, nie zwracając na nas najmniejszej uwagi, dochodzimy do końca tunelu, skręcamy w lewo, w prawo i znowu znajdujemy się w punkcie wyjścia. Pędzimy więc dalej i ponownie trafiamy do wspomnianego dłuższego korytarza, znowu mija nas mężczyzna z aktówką i wszystko wygląda identycznie, ale czy na pewno? Naszym zadaniem jest ustalić to. Naszym zadaniem jest ustalenie, czy aby na pewno wszystko w tym korytarzu jest w porządku. Jeżeli tak, no to możemy iść do przodu. Jeżeli jednak coś się zmieniło, no to musimy natychmiast zawrócić. I w obu przypadkach, jeżeli poprawnie ocenimy sytuację, to licznik na mijanym przez nas oznaczeniu wyjścia zwiększy swój numer i zbliżymy się do tego ósmego wyjścia i no wydostania się z tunelu. Jeżeli jednak przegapimy jakąś anomalię albo też korytarz, w którym nic się nie wydarzyło, ocenimy jako niebezpieczny, no to licznik się wyzeruje i jeżeli zignorujemy też anomalię, czyli nie uciekniemy czasami, no to gra się zakończy. Wspomnianych anomalii jest trochę ponad 30 i dotyczą zarówno mijanego mężczyzny, jak i świateł, podłogi, sufitu czy obiektów rozmieszczonych w tym długim korytarzu. Części z nich nie da się przegapić, po prostu no, są nam rzucone w twarz tak totalnie. Inne zaś wymagają zwrócenia uwagi na szczegóły. Nigdy jednak nie są to jakieś absurdalnie drobne szczegóły. Nie trzeba lizać ścian tak dosłownie, analizować każdej płytki na ścianie, czy na podłodze, czy suficie. Anomalia... Nie polega na tym, że na przykład jedna płytka będzie miała rysę, czy że na plakacie zmieni się jakaś jedna literka. Zwłaszcza że te napisy na plakatach są po japońsku, tam właśnie w tekstach nic się nigdy nie zmienia. Anomalią jest za to zmiana ułożenia wzoru. Na podłodze, ścianie czy suficie jest migające światło, anomalią, brakujący element na ścianie. Czasem, tak jak powiedziałem, anomalia jest widoczna zaraz po skręcaniu w główny korytarz i na przykład, stoi sobie na jego środku czy przy końcowej ścianie, więc nie da się jej pominąć. Innym razem odpala się po kilku sekundach, dlatego nie powinniśmy biec przed siebie tak po prostu. Zresztą szybki check, czy wszystkie elementy są w ogóle na swoich miejscach i czy mężczyzna na pewno zachowuje się tak jak zawsze, też wymaga odrobiny czasu i czasami... Na pierwszy rzut oka wszystko jest w porządku, ale po chwili zaczynają dziać się rzeczy. Anomalie występują w losowej kolejności, ale każda poprawnie przez nas wykryta zostaje wyrzucona z puli, To też do pierwszego odblokowania wszystkich z nich nie będą się powtarzać, co jest świetnym pomysłem. Mechanicznie to jest bardzo dobra rzecz, która sprawia, że rozgrywka nie jest sztucznie wydłużana i utrudniana, co istotne. Często te anomalie tutaj nie występują wcale, dlatego jeżeli niczego nie zauważyliśmy, to nie ma sensu lizać ścian pięciokrotnie, cofać się i potem znowu przechodzić cały korytarz, analizować każdego detalu jeszcze raz. Trzeba ruszyć do przodu, zaryzykować. Tak? W najgorszym przypadku wyzarujemy licznik, ale to nie jest problem, to nie są jakieś tytuły na wiele godzin, tak, gdzie możemy stracić ogromny progres. Tak? tutaj. No to są tytuły na godzinkę mniej więcej naszego czasu, więc nawet jak nam się ten licznik raz, dwa, trzy razy wyzeruje, to nic się złego, nie stanie. Gra sprawia sporo frejdy w moim odczuciu, gdyż dobrze pogrywa sobie z naszym umysłem. Ja omawiam te tytuły w nawiedzonym podcaście, no bo one są mocno związane właśnie z, z estetyką stylistyką horroru. To są często growe horrory, ale tak naprawdę akurat Exit 8 na tle sobie podobnych jest mało horrorowym tytułem. Nie ma tutaj rozlewu krwi, jakichś strasznych upiorów, które, wiecie, wyskakują z za rogu i przyprawiają nas o zawał serca. Tego typu rzeczy tutaj nie uświadczymy, ale mimo to Exit 8 potrafi wzbudzić lęk budowaniem poczucia niesamowitości. Mamy tutaj często takie mentalne tak? to, to das się unosi się w powietrzu. Wszyscy dobrze wiemy, że gracze lubią psuć gry, nie? Lubimy grać wbrew zasadom. Gdy przechodziłem drugiego gotika, no to nie wiem ile czasu, ale pewnie co najmniej godzinę, jak nie kilka, próbowałem przedostać się za palisadę orków i odpuściłem dopiero, gdy mi się to udało. No bo skoro gra mi mówi, że nie mogę przejść, no to ja przejdę i sprawdzę, co tam jest. Tutaj było odwrotnie w przypadku Exit 8. Niektóre anomalie są związane na przykład z drzwiami. Coś tam się może uchylić czy otworzyć. No i logika gracza podpowiada, by podejść bliżej. Tak, by sprawdzić, co się stanie, jak to jest oskryptowane czy coś. A ja mówię nope. I zgodnie z instrukcją biegłem do tyłu. Dwie anomalie tutaj nawiązują do lśnienia Kubricka i są mocno złagodzone w wydźwięku. Nie są jakieś takie hiper straszne, ale również zareagowałem na nie głośnym NoPe. Odwróciłem się tak szybko i, i zdobyłem punkt za poprawne wytypowanie anomalii. Świetnie rozwiązano też kwestię tego mijającego nas mężczyzny, który na ogół ma nas gdzieś, tak, ma zamyśloną taką smutno poważną minę i po prostu kroczy przed siebie zawsze właśnie w tym samym tempie, tą samą linią, tak, właśnie w linii prostej możemy przeanalizować po płytkach jak on chodzi i tak dalej. No i tak jest yy, na ogół, tak? gdyż czasem zachowuję się inaczej i chociaż jako gracz wiem, że to jest mechanika gry. Wiem, że w którymś momencie pewnie coś się tutaj zmieni, mam na to po prostu zwrócić uwagę i zawrócić, by dostać punkt. No to yy, mimo wszystko ja odczuwałem dyskomfort. Gdy kilka razy coś było nie tak, to znowu myślałem sobie nope i <śmiech> nie mam zamiaru sprawdzać co jest za palisadą orków, tylko cofam się. Zdobywam punkcik i jestem zadowolony z siebie, a nie chcę psuć gry na siłę czy coś takiego. Praktycznie za pierwszym razem, gdy tylko odpaliłem ten tytuł, doszedłem do ósmego korytarza, czyli te pierwsze typy moje oceny były poprawne, ale w tym ósmym korytarzu popełniłem błąd i zresetowałem sobie licznik. Ostatecznie z metra wydostałem się po raz pierwszy po 20-30 minutach, nie sprawdziłem dokładnie czasu, ale tak około pół godzinki mi to zajęło, zaś kolejne 30 minut zajęło mi wyłapanie pozostałych anomalii i ocenianie ich pozytywnie, no i w związku z tym też odblokowanie finałowego osiągnięcia na Steam, czyli takie symboliczne wymaksowanie, splatynowanie gry. Gra jest prosta i jest relatywnie krótka, ale też tania. Tak przypominam, 18 zł za godzinę rozrywki, rozgrywki i rozrywki w 2025 roku, no to to nie jest jakaś wygórowana cena, a jak na jednoosobową produkcję, Exit 8 tak naprawdę ciężko cokolwiek zarzucić. Wizualnie jest dość atrakcyjna i co rzadkie w takich produktach amatorskich oferuje sporo ustawień graficznych i nie tylko. Można zmienić jakoś tekstu, oczywiście jakoś oświetlenia, postprocessingu, włączyć tryb borderless, zmienić limit FPS-ów, wyłączyć czy włączyć motion blur, czy trzęsienie się kamery. Chodzi tutaj o to, że Wiecie, to ma być takie w miarę realistyczne i kamera porusza się niczym nasza głowa. Buja się lekko i obraz jest rozmazany, gdy my się poruszamy, zwłaszcza gdy się szybko poruszamy. Co działa tutaj na plus, bo zwiększa realizm, a gra dostępna jest także w wersji VR, gdzie to jest jeszcze bardziej istotne. W dodatku oferuje tam dodatkowe anomalie, więc być może kiedyś zakupię ją po raz drugi w sklepie Meta, by. Po pierwsze przetestować, jak to działa w wirtualnej rzeczywistości, a po drugie by poznać te dodatkowe anomalie, ale to muszę zapomnieć na razie ten pierwszy gameplay, bo teraz by się to raczej mijało z celem. Tak gra kosztuje w sklepie Mety 7 dolarów, tak bez promocji, ale jest często na promocjach, bo tą też ją mam na wish liście i dostaję powiadomienia o tym. Po drodze też chętnie sprawdzę jeszcze drugi tytuł od Kotaka Create, czyli Platform 8. Recenzje z Steam sugerują, że jest to Gra podobna, ale ciut słabsza od Exit 8, ale zarazem bardziej horrorowa i te recenzje nadal są pozytywne, więc brzmi to dobrze. I dodatkowo jest jeszcze gra od Chilas Art, Shinkansen Zero albo Shinkansen 1, nie pamiętam. Dokładnie, no i to są dwie gry rozgrywające się w pociągu i oparte na anomaliach, więc w sumie chętnie je kiedyś sprawdzę i porównam ze sobą. A na teraz po prostu mogę powiedzieć, że Exit 8 w tej cenie i jak na grę jednoosobowej ekipy, <grych> ekipy, <grych> jednoosobowego studia, no to jest naprawdę świetny produkt, nie mocno horrorowy, więc też dla osób, które są bardzo podatne na jumpscare'y, tego typu rzeczy, to powinna być przyjemna rozgrywka, bo tutaj tego praktycznie nie ma. Raz może jest taki, jest taka anomalia, która troszkę hałasuje, tak w momencie, gdy dochodzimy do pewnego fragmentu korytarza, no to coś tam się dzieje, ale to jest jedno puknięcie, nie? Raczej poza tym nie jesteśmy przebodźcowani, to bardziej my sami się nakręcamy. tak, Wchodzimy w tę paranoję, bo nigdy nie mamy pewności, nie? czy czegoś nie przegapiliśmy. Ale tak jak mówię, jak już jest jakaś anomalia, to na ogół są to rzeczy, które w miarę łatwo zauważyć, jeżeli po prostu ogarniemy tę przestrzeń. tak, Zapamiętamy, ile jest plakatów, drzwi, jak wygląda ten mężczyzna normalnie, jak się zachowuje, jak, gdzie są kamery ochrony, co się wyświetla na takim billboardzie na górze. I to są anomalie związane z tym są najczęściej. Dobrze, więc Exit 8 oceniam bardzo pozytywnie. Teraz porozmawiajmy o Pexit 8. Jest to świeżynka, bo gra miała premierę na Steamie 10 lutego 2025 roku, a więc kilka dni temu i stanowi pewnego rodzaju parodię. Exit 8. Tym razem nie trafiamy do metra, lecz do korytarza w hotelu, gdzie również czekają na nas anomalie, i tym razem związane z pingwinami. <grywia> ja nie żartuję. Zapytacie, dlaczego akurat pingwiny? Nie? Czemu ktoś miałby robić grę z pingwinimi anomaliami? No, otóż dlatego, że jest to spin-off gry. Penguin Hotel, od twórcy ukrytego pod nickiem Lemorion Podłoga 1224. I z jednej strony to parodia, więc nie budziła we mnie takich emocji jak oryginalne Exit 8. Z drugiej strony luźniejsze podejście pozwala tutaj eksplorować inne rodzaje anomalii i przyznam, że część z nich zrobiła na mnie wrażenie. Raz na przykład... Zmienił się sposób poruszania mojego awatara, co było ciekawym doświadczeniem. Innym razem w korytarzu coś się pojawiło, było nieruchome... I mogłem bezpiecznie obok tego przejść, ale gdy tylko minąłem, to coś tak odwróciłem się do tego plecami, no to zaczęło przemieszczać się w moim kierunku. To jest świetny motyw w kolorach, nie? Taka babka. No, to robi wrażenie za każdym razem. Co jeszcze? Innym razem zaskoczył mnie na przykład pingwin gigant. Gdy próbowałem zrobić screenshota, to zmiażdżył mnie i zresetował mi postępy. Pojawiła się też pingwinia armia. Były tutaj Ciekawe na pewno anomalie i one, te o których teraz mówię, to są takie anomalie z trochę większym rozmachem i one oczywiście robią większe wrażenie tu i teraz, ale jednak te subtelniejsze bardziej rejąbanie i dają też większą satysfakcję z ich wykrycia. No bo nie da się nie zauważyć pingwina giganta, który nagle pojawia się w korytarzu, ale już ptasia szyja wystająca z wentylacji pod sufitem jest totalnie do przeoczenia. I gdy przeoczymy taki detal i zresetujemy sobie licznik na nowo, to zaczynamy lizać ściany. Nie? A to też jest tutaj ważne, żebyśmy nie poczuli się zbyt pewnie, żebyśmy nie pędzili do przodu, żeby to nie był jakiś rażb B, jak w CSie, tylko żebyśmy rozkoszowali się tą rozgrywką, tak żebyśmy jednak analizowali jakieś takie główne obiekty w tej przestrzeni, którą zwiedzamy. I wyszukiwali te anomalie, a nie pędzili do drzwi, no nic mi się wielkiego nie rzuciło w oczy, no to myślę, że nie ma anomalii, boom. Nie? Względem Exit 8 jest tutaj jeszcze jedna istotna różnica. Za każdym razem na etapie zerowym nie ma anomalii, czyli gdy resetujemy licznik, no to trafiamy do bezpiecznego korytarza. I początkowo myślałem, że to jest dobry pomysł, bo dzięki temu prościej nauczyć się budowy poziomu, ale na dłuższą metę jest to męczące, jednak jako mechanika moim zdaniem się nie sprawdza, bo po każdym błędzie wracamy na ten poziom zero i po kilku takich powrotach Zaczynamy właśnie raszować. Tak po prostu pędzimy do końca do drzwi, by uruchomić poziom 1 i by znowu szukać anomalii, a poza tym ta absolutna pewność, że dany poziom nie ma anomalii zabija frajdę. Wytrąca nas z tej zabawy w detektywa, niszczy atmosferę niesamowitości. A niepewność jest połową frajdy w tropieniu anomalii, tak? W tych anomalii horror. W Exit 8 myślimy, to trochę przeszkadza czasami, nie? No bo wchodziłem do korytarza, i na przykład na początku, wiecie, tam zwracamy uwagę na jakieś takie największe obiekty i no nie zapamiętamy od razu wszystkich detali. Nie? Za drugim, trzecim, czwartym razem nagle tak myślimy, kurde. Na przykład tam był problem z drzwiami, nie? że nie wiedziałem, ile było drzwi na ścianie nawet, tak czy dwie pary, czy trzy pary i stwierdziłem, dobra, to muszę zacząć liczyć te wszystkie elementy, nie ile jest lamp sufitowych, ile jest kamer ochrony, ile jest drzwi, ile jest kratek wentylacyjnych, etc. A potem sobie uświadomiłem, kurde, ale ja nie wiem, czy to jest korytarz bez anomalii, nie? bo może się teraz tego nauczę, a się okaże, że się nauczyłem błędnie, ale... Ta niepewność jest tutaj połową frajdy, naprawdę, więc moim zdaniem takie uproszczenie jak w Pexit działa absolutnie na niekorzyść tych tytułów. Pierwsza ucieczka tutaj zajęła mi 9 minut, zaś odkrycie pozostałych 31 anomalii i uzyskanie finałowego ACHIKA zajęło mi w sumie razem z tymi pierwszymi minutami 48. Więc znowu, niecała godzinka. Wiele razy też resetowałem sobie licznik, bo zaglądałem w każdy kąt, ale nie przyglądałem się na przykład drzwiom wyjściowym, które jak się okazuje też mogą być związane z anomalią, nie przyglądają się lampom sofitowym, a przynajmniej nie pod kątem ich kształtu, co też się okazało istotne, no ale to wiecie, to, to jest też fajne, nie? że możemy na coś nie zwrócić uwagi i gdy w końcu się skapniemy to jest takie, aaa, tak, wow, no tak, żarweczka się zapaliła, super, w końcu mi się udało. Exit 8 jest więc krótsze i mniej klimatyczne od Exit 8. Z drugiej strony jest zabawniejsze i nadal potrafi zaskoczyć gracza. Ja nie wiem, czy akurat ta parodystyczna forma pasuje do anomalii horror, gdyż no to poczucie niepewności, tak jak powiedziałem przed chwilą, jest ważne. Tak? To, żebyśmy czuli jednak jakiś lekki lęk, żeby była ta uncanny wali gdy obserwujemy korytarz i wszystko wydaje się takie samo, ale z tyłu głowy siedzi myśl, że może jednak coś się zmieniło. Co też tutaj istotne, Pexin 8 jest dostępne całkowicie za darmo, gdyż powstało w ramach promocji innej gry, Penguin Hotel, której drugi chapter ma ukazać się w marcu tego roku. To jest taki też malutki projekt, e, Mascot Horror, a więc kolejny podgatunek, którego nie byłoby bez FNAF-a. E, mascot Horror, czyli gra typu Poppy Playtime, Circus of Team Team, Tattletail, Mile Friendly Neighborhood, Bendy. Teraz w takich świeżynek to czekamy chyba jeszcze na dwa tytuły. The Nutcracker oraz Fluffy's Sweets Factory. Dziadek do Orzechów mnie akurat interesuje, bo liczę na to, że to będzie horror zimowy czy też świąteczny, a chciałbym też tego typu gry być może zimą tego roku omówić dla was, a Fluffy's Sweet Factory ma mieć rozbudowane lore. No i jakiś taki hype się wokół tego tytułu zbudował, chociaż ja akurat w maskot horrorze mocno nie siedzę, no ale to do mnie też dotarło, więc no to też o czym świadczy. Tak? Czy ten hype <śmiech> sprosta potem, rzeczy czy gra sprosta oczekiwaniom graczy, no to jest inna rzecz, ale to dowiemy się pewnie jeszcze w tym roku. W sumie może nawet kiedyś nagram coś o Mascot Horrorach, ale na pewno nie dziś. Tak dzisiaj wróćmy do poszukiwania anomalii i przejdźmy teraz do creme de la creme, do trzeciego tytułu, czyli do The Cabin Factory. Jako już obawiałem się, że podcast o samym Exit 8 będzie za krótki zwyczajnie, tak, że to mi wyjdzie z tego 5-10 minut koniec, no to postanowiłem zakupić jeszcze The Cabin Factory. Zwłaszcza, że też nie wiedziałem, że Pexit 8 istnieje w ogóle i że będę o nim dzisiaj też opowiadał. Kupiłem sobie The Cabin Factory i kosztuje 13,50 zł i to jest typowe dziecko Exit 8. Za grę odpowiada dwuosobowy zespół International Cat Studios. Jest to hiszpańsko-japońskie studio, które debiutowało właśnie tym tytułem. Wydawcą zaś jest Future Friends Games. I tytuł miał premierę też niedawno, bo 13 grudnia 2024. I doczekał się w ciągu tych dwóch miesięcy blisko 2000 recenzji, z czego 91 z nich jest, 91% <śmiech> nie sztuk, jest pozytywnych. I ten tytuł nawet ostatnio na wyprzedaży Steam się pojawił w ramach wydarzenia tam, najlepsze gry z ubiegłego roku. Coś na tej zasadzie. Oczywiście indycza, ale jednak. I tym razem fabularnie już troszkę rzeczy się dzieje. Trafiamy do fabryki produkującej straszne leśne chaty. Domy w głębi lasu, czy też chaty rodem z martwego zła tego typu klimaty, no i po co zapytacie? No jak to po co? No dla fanów horroru, dla branży filmowej, dla branży rozrywkowej, dla branży turystycznej no na pewno na takie chaty byłby popyt i tutaj właśnie trafiamy do fabryki, która spełnia marzenia ludzi, którzy lubią mroczne, leśne chaty, jest popyt, więc nasza firma dba o podaż i my jesteśmy szeregowym pracownikiem niższego szczebla, który został oddelegowany do kontroli gotowych produktów. Dlaczego zapytacie? Otóż z tego powodu, iż na rynku pojawiły się głosy, że nasze chaty są rzeczywiście nawiedzone i niebezpieczne przez to. Naszym zadaniem jest więc udać się do hali kontrolnej, wejść do każdej tam z kilkudziesięciu chat i sprawdzić, czy aby na pewno nie jest nawiedzona. Jeżeli pojawi się anomalia, no to musimy natychmiast opuścić domek i na maszynie kontrolnej wybrać przycisk Danger. Tak, jest to chata niebezpieczna, jeżeli zaś chata wydaje się w porządku, no to wciskamy clear i poprawna ocena sytuacji daje nam punkt, a po 8 punktach zdobytych pod rząd możemy zakończyć dzień pracy i udać się do własnego przytulnego konta i w ten sposób symbolicznie ukończyć grę. W sumie mamy 41 hatek, z czego 26 jest nawiedzonych. Jeżeli je wykryjemy, wypadają z puli, tak samo jak w Exit 8, tak? wykryte anomalie wypadają z puli, więc nie ma powtarzalności do pierwszego pełnego ukończenia gry. Jeżeli zaś źle je wytypujemy, no to, albo właśnie ich nie wykryjemy, no to pozostają w puli. Brzmi to jak totalny klon Exit 8, ale jednak istnieje tutaj kilka istotnych różnic. Po pierwsze, Chaty są podobne do siebie, mają identyczny szkielet, układ pomieszczeń, ale nie są identyczne. Po drugie, za anomalię uznaje się tylko i wyłącznie ruch. Samo pojawienie się nowego obiektu jeszcze nie oznacza, że chata jest nawiedzona, dopiero jego ruch lub odgłosy ruchu. Stanowią o problemie, gdyż nasza firma, wiecie, to jest poważna instytucja, poważne przedsiębiorstwo. My nie tworzymy tych nawiedzonych domów od sztancy, my produkujemy je z myślą o indywidualnym kliencie, dlatego te chaty są czasami troszkę inaczej wyposażone, układ pomieszczeń jest identyczny mniej więcej, ale są drobne różnice, no powiedzmy, w wyposażeniu na tym etapie nagrania i dlatego same takie, nie wiem, nowe obiekty, które gdzieś tam się pojawiają, czy są w innych miejscach, to nie jest jeszcze anomalia, to jest celowe działanie firmy. Dopiero gdy te obiekty się poruszają, no to mamy do czynienia z nawiedzeniem. I po trzecie, jak być może się spodziewacie, setting tutaj jest absolutnie horrorowy. Ta gra y, już nie tylko pogrywa sobie y, z tą naszą paranoją, tak, dotyczącą tego, czy wszystko jest w porządku, czy nie. Tutaj po prostu mamy mocno horrorowy setting. Ja wspominałem że grając w Exit 8 mówiłem sobie Nope pod nosem i grzecznie przestrzegałem reguł. Tak, wycofywałem się, gdy widziałem anomalię. Natomiast grając w The Cabin Factory, ja nie mówiłem pod nosem, tylko jak krzyczałem nope i komentowałem rozgrywkę, zacząłem komentować ją po angielsku na wypadek, gdyby sąsiedzi mnie słyszeli przez ścianę. Jak komentować? No, prosząc, by cokolwiek mi stanęło na drodze, poszło sobie gdzie pieprz rośnie i dało mi spokój, i dało mi wyjść. Zamiast jednego tunelu metra Tutaj mamy tę ciemną chatę, gdzie wątłe źródła światła utrudniają eksplorację, dlatego też musimy się wpatrywać w ciemne tła. Podchodzimy do nieoświetlonego łóżka i patrzymy, czy na pewno nic na nim nie leży, czy pod nim nic nie leży i się nie rusza i tak dalej. Dowiadujemy się, że w oryginalnej chacie, na której wzorowane jest sprzedawane przez nasze korpo dom, Doszło do tragicznych wydarzeń z udziałem rodziny z dwójką dzieci. Dzieci to Hans i Greta, więc Jaś i Małgosia. I my w tej chacie widzimy jakby manekiny czy inne kukły. Takie odlewy, lalki niektórych domowników. Na przykład na ogół ojciec siedzi nieruchomo przy stole nad talerzem ze śniadaniem, a syn Hans, Jasio siedzi pod ścianą na piętrze z kawałkiem materiału na głowie, który to materiał zakrywa mu twarz. I to są rekwizyty, tak? Na ogół no, te lalki, tak? Martwe tekstury, ale my jako gracz wiemy, że one mogą się poruszyć, więc zawsze mijamy je z odrobiną ostrożności. To jest świetny koncept. Jeżeli chodzi o pomysły na anomalie, to tutaj jest kilka naprawdę świetnych. Anomalii. Moje ulubione to chyba zapełnienie domu ogromnymi pluszakami. Jeszcze na tak wita nas Małpa, co w kontekście nadchodzącej premiery filmu Perkinsa na podstawie opowiadania Stephena Kinga Małpa działa podwójnie jako anomalia i easter egg. Rozwaliło mnie też totalnie, że ktoś lub coś może zablokować graczom drzwi wyjściowe, zmuszając nas do udania się w kierunku, w którym normalnie nikt o zdrowych mysłach, zmysłach by się nie udał. Tak jak mówiłem, tutaj też w którymś momencie coś się otwiera i, no co jak myślałem, nie ma opcji, nie, nie zajrzę tam. tak? Już czytałem, widziałem, ogrywałem tyle horrorów, że nikt mnie nie do tego nie zmusi. No a potem się okazało, że gra mnie zmusiła no bo nie miałem innego wyjścia i musiałem się udać w pewnym bardzo nieprzyjemnym kierunku. A chyba najbardziej przerażająca anomalia Polega na tym, że domek wydaje się być bezpieczny, ale po jego opuszczeniu okazuje się, że na pulpicie sterowania kontrolnym nie ma przycisków. Tak, Nie możemy wybrać, czy dom jest bezpieczny, czy nawiedzony, czy niebezpieczny i coś lub ktoś zaczyna nas gonić. <laughs> Za pierwszym razem totalnie dałem się zaskoczyć, przeżyłem wiecie, moment grozy, stan przedzawałowy i zginąłem symbolicznie. Za drugim razem, no już wiedziałem, skąd nadejdzie zagrożenie, więc dałem dyla i udało mi się zaliczyć chatkę, ale nawet za drugim razem ciśnienie mi skoczyło i poczułem emocje. Świetna rzecz. To jest chyba taka topka z tych wszystkich trzech tytułów, jeżeli chodzi o doświadczenia. No, nie wiem, jak to można przebić, ale pewnie któraś gra to zrobi w najbliższej przyszłości. Jest jeszcze Jedna świetna anomalia rozwijająca lore gry to jest wyjaśniająca co stało się z rodziną, która zamieszkiwała tę oryginalną chatę, kto i w jakich okolicznościach zginął, a jest to tym ciekawsze, że po pierwszym zaliczeniu poprawnie tych ośmiu ewaluacji kończymy dzień pracy w fabryce, wracamy do naszego domu do domu naszego awatara, który ma też konkretny wygląd i odnajdujemy tam rekwizyty sugerujące, że jesteśmy bardzo blisko związani z tym, co zaszło w chatce i też tak symbolicznie tam widzimy coś, co też sugeruje, że jesteśmy powiązani z tymi wydarzeniami i gracze uwielbiają takie smaczki, więc już jest nawet dyskusja na ten temat na Steamie. Tam ludzie dyskutują o tym, kto jest kim, tak. Kim jest naprawdę nasz awatar? Dlaczego w pewnym momencie pojawia się w grze nasz doppelganger, i tak dalej? No, więcej szczegółów nie zdradzę, ale dla mnie to jest bardzo fajny, horrorowy smaczek. I to nie jest tytuł ARG, oczywiście. ARG, więc wszystko ogranicza się tylko do tego, co nam mówi sama gra i jakie informacje na temat fabuły dostajemy w tym epilogu i w toku rozgrywki. Ale nadal to jest świetna rzecz. Pierwsze osiem udanych ocen zdobyłem w 22 minuty. Poprawna ocena wszystkich pokoi zajęła mi 64 minuty, więc troszkę ponad godzinę. I wówczas na moim ekranie pojawił się drugi rodzaj epilogu z napisem ciąg dalszy nastąpi. A chwilę później za ukończenie trybu historii odblokował się tryb random, w którym dalej można ewaluować chatki. Intryguje mnie ten ciąg dalszy nastąpi, bo totalnie widzę opcję sequeli z innymi chatkami chociażby, czy jakimiś takimi zamkniętymi przestrzeniami, ale w podobnej formie to rozegrane, ale nie bardzo wiem, co tu można kontynuować w kontekście wspomnianego log i wyjaśnienia, kim jest nasz awatar, ale tak czy siak czekam i chętnie sięgnę po kolejny tytuł International Cat Studios, gdyż z omawianej dziś trójki to właśnie The Cabin Factory zrobiło na mnie najlepsze wrażenie. Tak, To był najlepszy tytuł z tych trzech. Pexit 8 to bardziej żart, zaspokajający niedosyt po Exit 8. Exit 8 jest bardzo dobre, bardzo dopracowane wizualnie i technicznie, zwłaszcza jak na grę jednej osoby buduje poczucie niepokoju ale niekoniecznie straszy a The Cabin Factory jest ciut mniej dopracowane wizualnie, technicznie zawiera troszkę drobnych artefaktów graficznych ale one nie przeszkadzają bo anomalie nie polegają na wykrywaniu innego piksela w nowej chacie zmienionego tylko tego ruchu. Animacja postaci jest troszkę bardziej drewniana, ale całość oferuje taki najbardziej horrorowy, tłusty setting, który ocieka właśnie klimatem i przez to oferuje silniejsze doznania. Nie przyprawi raczej nikogo o zawał. No, ta jedna anomalia może, bo ona jest naprawdę mocarna. Koszmarów sennych też nikt raczej mieć nie będzie, ale kilka razy ta gra potrafi przyjemnie podrażnić układ nerwowy. I oczywiście ja nie gwarantuję, że te tytuły zadziałają na was tak samo mocno jak na mnie, gdyż zwyczajnie ja jestem bardzo podatny na growe horrory i w sumie czuję, że znalazłem w tym gatunku taką idealną niszę dla mnie, bo tutaj nawet te intensywniejsze bodźce są raczej krótkie. Mogę dać sobie ten zastrzyk adrenaliny, ale jednocześnie nie narażać się na długie jęczenie, jak na przykład przy próbie przechodzenia Resident Evil 7, tam, ja nie przejdę przez ten pierwszy akt, bo ja po <głos> prostu odbija mi totalnie, ja się drę i, i się kręcę, wiję w fotelu <głos> i nie mogę tego przetrwać. A tutaj, jeżeli coś takiego zachodzi, no to trwa tylko chwilkę i potem znowu człowiek wraca do swojego bezpiecznego fotela. Taki właśnie gameplay do mnie bardzo mocno przemawia. Nie wiem, kiedy znajdę na to czas, ale mam sporo takich indyczych horrorów do przetestowania, więc być może raz na kilka odcinków mógłbym o nich coś opowiadać w Nekro ale to nie może też być tak, że ja wydaję hajs, ja poświęcam czas struny głosowe, ja straszę moich sąsiadów krzykami, a wy nie dajecie od siebie nic, no sorry jeżeli pod tym podcastem będzie przynajmniej sześć komentarzy od przynajmniej trzech różnych osób, no to growy horror powróci. Jeżeli macie dla mnie też jakieś ciekawe propozycje, polecacie coś lub odradzacie albo chcielibyście bym coś sprawdził no to dajcie znać w komentarzach jest spora szansa, że już to mam w bibliotece, bo ja nawet jak nie ogrywam tych tytułów, to gdy je widzę w jakichś bundlach na promocjach, zwłaszcza jak one kosztują kilkanaście złotych, tak, no to ja je po prostu zbieram, kolekcjonuję. Przyznam też, że teraz po tym pozytywnym powrocie do horroru w ostatnim czasie znowu rozważam nagranie jakiegoś gameplayu z moim audio i lub z kamerką. Tylko no nie mam dobrego miejsca w domu na takie zabawy, więc nie wiem czy opcja z wideo wypali. Kupiłem nawet kamerkę trochę też do pracy. Nie tylko po to, ale uznałem, że mogę ją wykorzystać podwójnie, ale no nie wiem czy to mi wyjdzie. Muszę pobawić się OBS-em i sam to ocenić. No i też nie wiem czy na pewno chcę, by ludzie widzieli jak mocno czasem reaguję. No ale może chociaż wariant audio by się sprawdził. Dajcie znać w komentarzach, czy bylibyście i byłybyście zainteresowane, zainteresowani wideo ala właśnie młody PewDiePie, jeszcze zanim mu odwaliło. A ja na razie kończę i tradycyjnie już będę wam życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. W sumie mogłem dać anomalii w pożegnaniu. Trzymajcie się. Cześć.